Cześć, tutaj Bartosz Broniszewski, jest 30 grudnia 2009 roku, godzina 16.50, słuchacie audiologa Kroniki Gier. Chciałbym w dzisiejszym wpisie opowiedzieć Wam trochę o telefonie firmy Apple, czyli o iPhoneie. Tak naprawdę do sporządzenia tego wpisu podpuścił mnie trochę Maciek Szamowski, który w swoim poprzednim wpisie powiedział, że zamierza kupić sobie ten telefon. Fantastycznie! Naprawdę, Maćku, będziemy mogli podyskutować o grach, które wychodzą także na komórkę firmy Apple. Pierwszą grą, którą chciałem Wam przedstawić, jest Wolfenstein RPG. Gra jest spadkobrycona z hitu z komputerów PC, czyli Wolfenstein 3D. Gra nie jest już strzelanką, ale jest turową grą RPG, w której sterujemy oczywiście niezłomnym i niezastąpionym bleskowiczem jeżeli lubicie klimaty Wolfensteina jeżeli lubicie nieabsorbujące i bardzo płytkie gry RPG to tak naprawdę będziecie się przy tym tytule świetnie bawić interfejs jest zrobiony tak, aby można było go obsługiwać palcem sprawdza się to naprawdę świetnie do wszystkiego jest dostęp nie ma żadnych z tym problemów tak naprawdę za tą grą przemawia wszystko. Nawet cena, która na dzień dzisiejszy wynosi około 89 centów euro, jest to naprawdę yy, jakaś yy, kpina, <laughs> ale w tym dobrym znaczeniu, ponieważ yy, takich cen nigdzie nie znajdziecie. Drugą grą. Jest Defenders Chronicles, jest to gra typu Tower Defense. Spodoba się każdemu, kto lubi ten typ rozgrywki, ale także spodoba się fanom gier RPG, ponieważ yy, tworzymy w niej swojego bohatera, rozwijamy go yy, oraz uczestniczymy nim w bitwie. Yy, oczywiście w grach tego typu bitwa rozgrywa się na płaszczyźnie takiej, że chmary wrogów nacierają na nas, a my musimy odpierać ich ataki Naszymi wieczyczkami tutaj są łucznicy, rycerze, magowie Naprawdę gra wciąga yy, i fajnie się w nią gra Polecam trzecią grą jest gra, którą ma do, która ma dość dziwaczną nazwę yy, Nazywa się Zenonia Ale jeżeli z Zenonią skojarzyła wam się Zelda to będziecie w domu, ponieważ Zenonia jest taką kalką czy kopią Zeldy, ale muszę powiedzieć, że bardzo fajną i dość długą, ponieważ przejście gry może zająć nam około 20 godzin. Jeżeli lubicie gry typu Zelda, gry RPG, ale z taką troszeczkę głupkowatą fabułą, ale z bardzo fajnym gameplayem bardzo fajnymi efektami czarów to naprawdę nie będziecie zawiedzeni gra dostarczą mi bardzo dużo zabawy o iPhone'ie i grach na niego dostępnych mógłbym rozmawiać godzinami ale taka jest formuła tego audiologa że on posiada długość nie większą jak 3-4 minuty więc mam nadzieję, że jak Maciek zakupi swój egzemplarz to będziemy mogli na Podkaście dłużej porozmawiać o iPhone'ie, bo jest to bardzo fajna i mówię to z którą medytacją. Konsola przynosi do gier. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego audiologa. Cześć, trzymajcie się.